No, przede wszystkim, kurde, taka zadziałała we mnie taka sportowa złość po półfinale, który, kurczę, poprałem mówiąc krótko i pomyślałem sobie, że teraz albo nic, po prostu wylosowałem idealnie, wyszedłem idealnie z tego, e, na, tym, na tym drugim lewym zakręcie, wyszedłem idealnie, żeby wpaść w jokera, wypadłem sam, więc po prostu kręciłem tempo, po prostu kręciłem kółko po kółku, ile się dawało, żeby było jak najszybciej. I powoli, po prostu, powoli tych chłopaków zamykałem, sam nie, nie nie wierzyłem jak ich powoli zamykałem na Jokerze. No, skorzystałem z tej walki yy, Dawida z Wójcickimi. Jest finał, jest pierwsze miejsce. Z czego, że się odbudowałem po półfinale, że, że nie załamałem się, przemyślałem, yy, przemyślałem sobie gdzie, yy, gdzie popełniłem błędy i, i starałem się ich nie popełniać w finale.